It's time to get things started on the, the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Love Show! You, you can tell what the way you are. Woman, man, no time to dump. Just look, you One, two, three, four, five, six, seven, eight. dog dog on the way you walk make dog What you think about stuck to the Ai powiem, październikowe zmagania antenowe w rzeźni, a ponieważ jest to pierwsza audycja w miesiącu, no to tradycją taką naszą świecką jest to, że pierwsza audycja w miesiącu całkowicie poświęcona jest muzyce polskiej, więc rzeźnia Made in Poland. Tak dziś będziemy grali przez 180 minut tylko i wyłącznie polskie kapela, oczywiście niekoniecznie śpiewające w języku ojczystym. Na początku jak zwykle Perły Przedwieprza. Dziś w Perłach Przedwieprze formacja, która nazywa się Immortal Visions, a właściwie na nazywała się Immortal Visions, powstali w maju roku 1992 w Biłgoraju. Ten materiał, którego sobie słuchamy dzisiaj, to jest ich debiutanska jedyna demówka, Aquaritia z roku 1993. Ten materiał został zarejestrowany w marcu roku 1993 w ich rodzinnej miejscowości w Biłgoraju. Nie ma informacji na temat studia, w którym, w którym ten, ten materiał został zarejestrowany. W sumie ta kaseta, bo to pojawił się tylko w wersji kasetowej, zawiera 7 kompozycji, prawie 29 minut muzyki. No i dzisiaj mam nadzieję, że w całości nam się uda tę demówkę zaprezentować. Grupa pograła mniej więcej do roku 1996 i wówczas w 1996 roku zmienili nazwę na Aquaritia, tak jak nazywała się ich debitancka demówka. Jak długo trwał ten okres działalności po, po zmianie nazwy nie wiadomo, natomiast trzy lata temu zespół podjął kolejną próbę dalszej działalności właśnie pod shieldem Aquaritia. W 2015, roku, w 2015 roku wznowili działalność no i nagrali, nagrali Epkę i nagrali Karo zaraz po, po wznowieniu działalności, a jeszcze... Wracając do tego pierwszego okresu, to tutaj z tego pierwszego okresu, który rozpoczął się w 1996 roku, pochodzi demówka At The Horizon, która ukazała się w roku 1997. Tam się znalazły cztery kompozycje. To też była tylko wersja, wersja kasetowa, to była tylko promówka, no ale wówczas, wówczas nic się nie zadziało. No i teraz właśnie panowie, panowie pod szyldem, pod szyldem Aquaritia. Obecny skład to, to jest tylko duet Kamil Gulak na wokalu i Konrad Biczak, który jest człowiekiem orkiestrą, obsługuje wszystko. On właściwie jest od, od, od, jest od początku i w ogóle formacji Mortal Visions no i też jak gdyby dał asumpt do działalności pod nowym szyldem Aquaritia. Tak się przedstawia historia. Jeszcze kilka na temat personaliów właśnie tejże, tegoż składu, który podpisał się pod akwaricją to mamy tutaj tak, Ketresa na gitarze, Marzenę na biało-czarnych, na wokalach, mikulę na basie, Lombardo na perkusji, a Lombardo później grał jeszcze między innymi Zartrosis i Sacriversum. Był też, był też, koncertowym, w koncertowym składzie, koncertowym składzie formacji Dispers, a tak naprawdę, no i tym, że Lombardem jest właśnie Konrad Wicza, który jest tym właśnie Spiritus, Movens, Immortal Visions. I jeszcze był Balbin na gitarze, który, który też później, który później przewinął się przez, przez Aquaridię. No tak właśnie wyglądają personalia eee, muzyków związanych z formacją Immortal Vision. Wracamy do, wracamy do tej jedynej demówki. Przywitaliśmy się utworem Day Carnifex. Teraz będzie pareczka. Sometimes they came, came they come back powinno być. Eee, tutaj jest tytuł, tutaj jest użyta liczba pojedyncza może mamy tutaj zajmek liczby mnogi. No, tak, czasami się to zdarzało. No, może licencja poetika. E, I drugi utwór w tejże pareczce all, The All Seeing Red, A później e, po tej pareczce powiem kto i co dziś w programie. Boże po polsku, to już wiecie. Ale to, to nie tylko, że będzie po polsku, bo też będzie gość, który już siedzi ze mną tutaj w studiu, ale oficjalnie to powiem za kilka minut. Kto, a w międzyczasie napiszę o tym na antyradiowej twarz o książce you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 Sometimes they comes back, tak jak w oryginale sobie zamierzyli, muzycy Mortal Vision i The All Sing Hate Red to była pareczka z kasety Aquaritia. Marcinie, tak, masz rację, to jest Demówka, która ma 25 lat, dlatego brzmienie jest takie, nie, takie, a nie inne. I to, że ten dźwięk czasami pływa, albo tak jak zauważyłeś że, że coś się urwał, nie, no nie, nie urwało się. To jest po prostu e, cyfrowa kopia wykonana z kasety. Po prostu. Kaseta została zgrana do formatu Wave, jeden do jednego, tak. No i tak to po prostu, tu nie było, nie było żadnego, że tak powiem, czarowania, podbijania, podbijania dynamiki i tak dalej, żadnego odtrumiania. Po prostu to było tak po prostu wzięte, zgrane. Kaseta została po prostu zdigitalizowana ma to jakiś taki smaczek. tak Jest ten duch ten tych, tych, tych właśnie pierwszej połowy lat 90. zachowany. No, bywały też rzeźni nagrania o jeszcze gorszej jakości, prezentowane jako ciekawostki. Widzę bonusy z reedycji Wejdera, gdzie praktycznie nic nie było słychać. Tak? Ale no, jako ciekawostka było to zaprezentowane. Dobrze. Pora odkryć karty, kto będzie naszym dzisiejszym gościem. A właściwie jest. Jest nim Rudolf z formacji Brain Faction. Witam ci serdecznie. Cześć chłopie, Dobry wieczór. Witam wszystkich. Za kilkanaście minut to antena będzie dla ciebie i dla twojej twórczości. Jak miło. D Dzięki. <śmiech> to... Także sobie pogadamy o nowej płycie, powspominamy sobie trochę starych czasów, aby przybliżyć waszą sylwetkę, no bo troszeczkę was nie było. Tak? No faktycznie, tak? dzisiaj jechałem do ciebie i się zastanawiam, ile to czasu się nie widzieliśmy, chyba 18 lat, Widziałem co? Naszy? Widywać to myśmy się widzieli. No, ale, to... ale w sensie mówię tak, jak na antenie, no. no ostatni po... raz to było jeszcze w harcerskiej, na konopicy, nie? Po, po, drugi, po, po drugiej stronie, to... tak. Ta, Dokładnie, nieźle no. <laughs> Widzisz, jak ten czas zapierdziela? Dziecko można było wychować Dokładnie i do szkoły posłać I ma, Dokładnie. Ma, ma, ma niek niektórzy z zespołu to się nawet dwa razy rozwiedli W oh, tym proszę, czasie, więc wiesz <laughs> no, to, to, to, Życie jest dynamiczne Raczej, Także troszeczkę, troszeczkę o historii i, i o, o teraźniejszości i, i o przyszłości sobie pogadamy za kilkanaście minut właśnie z Rudolfem, o nowej płycie Rain Fiction, bo e, o, Rudolf właśnie reprezentuje tą, tęże formację. A my teraz wracamy do, e, do Immortal Visions i do Aquarity. Nagranie tytułowe, a potem Follow me in Down. Rok na świecie. jeszcze jedną zaległość z ubiegłego tygodnia, moi drodzy, bo wówczas nie wyrobiliśmy się z losowaniem. Dzisiaj rozlosuję trzy zestawy reedycji formacji Saxon. Zostaną one rozlosowane spośród wśród sześciu słuchaczy, bo okazało się jeszcze, bo Piotr napisał też do mnie już chwilę po audycji, że też udzielił kompletu, kompletu prawidłowych odpowiedzi. No, czasami tak jest, że te prywatne wiadomości na Facebooku się nie wyświetlają, także będzie w sumie szóstka osób stanie do walki o te redycje grupy Saxon. Przypomnę, że prawidłowe odpowiedzi na te nasze pytania. Pierwsze pytanie brzmiało, dla jakiej wytwórni nagrywała grupa Saxon zanim związała się z EMI, wcześniej nagrywali dla wytwórni Carrera. Kto nagrał partię basu na albumie Rock the Nations? No tutaj nagrał tę partię basu Biff Beef wokalista formacji, formacji Saxon. I trzecie pytanie dotyczyło, kto jest autorem kompozycji Ride like The Wind, która była singlem i hitem z płyty, trzeciej płyty z tego zestawu reedycji, to chodzi tutaj o płytę Destiny, no i tutaj autorem tejże, tejże kompozycji jest Christopher Cross, to, jest, to są właśnie prawidłowe odpowiedzi na te nasze pytania, także losowanie dzisiaj w trakcie w trakcie audycji, więc tutaj paznokcie pewnie nerwowo będą obgryzali albo kciuki trzymali, mamy tutaj Jan Mateusza, Sebastiana, Zuzannę, Artura i Piotra. Także między nimi rozlega się walka. Właściwie to kości zadecydują, komu, komu przypadną właśnie te zestawy. Zestawów jest trzy, natomiast pretendentów jest sześcioro. Dobrze, to jeszcze teraz ostatni, ostatnie fragmenty z Immortal Visions Aquaritia i Nastro Journey i Immortal Visions Z Fatum. A potem będą ochłapy i przechodzimy potem do dania głównego Rozmowy z naszym dzisiejszym gościem Rudolfem z formacji Reinfection. czyli serwis koncertowy. Pora na ochłapę, czyli nasz serwis koncertowy, a tak naprawdę to dość subiektywny wybór koncertów, na które was, które, na które was wysyłam albo no sugeruję, żeby się wybrać w nadchodzącym tygodniu. Sporo się będzie działo, ale tak dopiero od, od czwartku. Pierwsze trzy dni no, na po tego po tym weekendzie, który nam się właśnie skończył, też, dosyć, też dość intensywny był. Było sporo okazji, albo się upocić pod sceną albo upodlić przy barze, jak komuś, nie, jak komuś zespoły nie odpowiadały. Dobrze, no, <śpuszczak> no. <śpuszczak> wolny ryby, To prawda. proste, tak jest. E, trwa cały czas trasa do Rain Comes Down Tour, formacji Internal Quiet i w tym tygodniu trzy koncerty, 11 października w Szczecinie w K4, tam w towarzystwie do Dormant Dissident i e, The Mind Parasites. 12 października wypadł do Berlina e, i tam w miejscu e, piwnica numer 1 e, zagra Internal Quiet wraz z The Mind Parasites oraz Factor 8. No i 13 koncert w Sulęcinie, e, w miejscu, które nazywa się Ubulka. No i tutaj mamy Dormant Dissident i Mind Parasites jako zespoły towarzyszące. 11 października w e, warszawskiej hydrozagadce e, Weedpacker, e, Gaffa Gandhi oraz e, Moontoin. No i teraz mamy no co mamy mamy piątek a w piątek w piątek rusza Riverside Wasteland Tour czyli trasa promująca najnowszy krążek formacji Riverside. Pierwszy koncert w Gdańsku klubie B 90 12 właśnie by października drugi koncert w Poznaniu w Tamie 13 października i trzeci koncert we Wrocławiu 2 14 października zespoły towarzyszące Riverside na tej trasie to Spiral oraz Walfat albo Walfat Dobrze co dalej mamy mamy Ex Libis z Wotą w Paryżce 12 października jadą do Bydgoszczy i tam grają w stradzie 13 października jadą do Szczecina i tam grają w rokerze. Poza tym 12 Jarun Roski Tankograd w Warszawie w pogłosie w katowickim fałście trzecia edycja Black Knight by Mara i tutaj mamy formację cień, The Stone, Proch i Ur, a mamy też koncert w ramach trasy Northern forces assault, velikorus Leng i Asteria w chorzowskim Bread and Black. No i przeskakujemy do soboty do 13 października Rosk i Jarun, tym razem w Katowicach fałście God Began Now edycja druga część pierwsza i tutaj mamy arkone stone in embrace cień i sacrimonie to wszystko w warszawskim klubie voodoo i dzisiaj do wyjęcia dwie podwójne wejściówki na tenże koncert będą 13 października warszawski klub voodoo poza tym co mamy co mamy 25 lecie wytwórni refuse to jest wytwórnia hardcore'owo pankowa ten koncert odbędzie się w, w warszawskim pogłosień, a zagrają tutaj Beyond Pink, Government, Flu, Wallbreaker, Breaker, Regress, Waste, Fog, Hitseeker, Vicious Reality oraz Protein skład jest mocno międzynarodowy. Również 13 października dla miłośników gruzu doskonała propozycja w szczecińskim. K4, czyli Kolumba 4, Venenum, Select i Impure Declaration wystąpią, ale to nie wszystko, bo w Lublinie w Ramze się. Grinding, Bombing, Thrashing Release Party, koncert z okazji premiery nowej płyty informacji Nuclear Holocaust, zagrają ten koncert w towarzystwie Heydemol, The Anus Magulo oraz Sacrofag. No i jeszcze nie koniec sobotnich propozycji, bo oto w Krakowie, w klubie Alchemia, Soul Stone Gathering Warm Up Party, no i zagrają, zagrają tutaj Somalia Club, J.D. Overdrive, Only Sons, Moon Toy oraz Power no właśnie to tak wyglądają propozycje nadchodzące na koncertowe na nadchodzący tydzień jak ktoś chce podwójne wejściówki na koncert God Be Gone Now druga edycja część pierwsza, czyli Arkona The Stone, Twilight's Embrace, Cień i Sacrimonia. No to proszę bardzo rzeźnia albo prywatna wiadomość na antyradiowym e, Facebooku. E, Piszycie mi szybciutko, jaki tytuł nosi debiut formacji The Stone. To jest zagraniczny gość imprezy, jaki tytuł nosi debiutancki e, album grupy The Stone. No i wejściówka jest wasza. Jaki tytuł nosi debiutancki album serbskiego West Stone, który, jest, który będzie gościem Got Big Gun Now, edycja druga część pierwsza w najbliższą sobotę w warszawskim klubie Voodoo. Prawidła odpowiedź na to pytanie. Premiowana jest dwoma podwójnymi wejściówkami właśnie na sobotni koncert. No dobra, to zanim tutaj już oficjalnie bo nieoficjalnie Rudolf się odezwał, ale zanim go oficjalnie dopuszczę do głosu, to muzyczna wizytówka z najnowszego krążkę, a potem już lecimy na pełnej. Bóg w dom. Tasak w dłoń, czyli Gość Rzeźni. you are Kolaps numer dwa z albumu. Breeding Hate to jest wasza najnowsza produkcja. Natomiast buddy. jak już zdążyliśmy powiedzieć, nasze poprzednie spotkanie miało miejsce po przekątnej tego miejsca, skąd w tej chwili nadaje radio. Wówczas była to Rozgłośnia Harcerska, budynek IMKI, czyli YMCA, Rozgłośnia jak Rozgłośnia Harcerska. I wówczas w 2001 roku spotkaliśmy się przy okazji wydania waszej. Pierwszego debiutu. debiutu, tak, to, była, to był krążek They Die For Nothing wydany przez amerykańską, tak, to była amerykańska. Tak, amerykańska, Records Właśnie, of Records. To, e, właśnie, records. E, to tak dla, e, dla przypomnienia słuchaczom, którzy pierwszy raz spotykają się z nazwą e, Rainfection w takim telegraficznym e, skrócie. Co powinni wiedzieć e, o was? Na dzień dzisiejszy? Dobrze, wróciliśmy na scenę, więc mam nadzieję, że szybko wrócimy na deski sceniczne, prawdopodobnie w przyszłym roku będzie duża trasa europejska, amerykańska i może jeszcze polecimy, polecimy do Japonii, kwestia do ustalenia, będziemy oczywiście wszystkich informować, a tak to zapraszamy do odsłuchania naszego nowego materiału, który jest świeżutki od tygodnia na rynku. E, puściliśmy drugi numer, e, dlatego, że wytwórnia udostępniła pierwszy numer z tej płyty na Bandcamp e, na naszym profilu, dlatego wystartowaliśmy e, z, z kawałkiem to CEO World Clubs. E, e, mam nadzieję, że nasi starzy fani, którzy teraz słuchają audycji, przypomnieli sobie nasz stary styl, a oczywiście w nowej oprawie, już dorosłej, mm, a e, ci, którzy nie znają zespołu, mm, mam nadzieję, że im przypadnie do gustu i... Mm, Odwiedzą właśnie stronę wytwórni na Bandcamp, e, posłuchają, może zakupią i wpadną do nas na koncerty. No okej, okay. czyli rozumiem, że nie chcesz się rozlekać nad historią. O tym tyle <gry> opowiadania, tyle <gry> lat minęło, wiesz, nie, to, połowa no to... po, ekipy w Stanach, wiesz, jest nas teraz trzech, żony, dzieci, praca, wiesz, no to jest opowiadania mnóstwo. Zachęcam do zakupienia nowego materiału Metal Hammer, gdzie udzieliłem właśnie bardzo dużego wywiadu i opowiadam tam o tych wszystkich naszych perturbacjach i różnych innych akcjach związanych właśnie z zespołem. Z jego niby zawieszeniem, tak zwanym zamrożeniem i powrotem, co nas skłoniło, dlaczego tak, dlaczego nie tak. Więc starej bierz, mogli my, tu opowiadać O wszystkim do piątej albo szóstej rano I też by czasu nie, nie wystarczyło No ale wiesz, myślę, że parę wątków parę, parę wątkach Pytaj, chłopie, pytaj, gobie, pytaj no. Warto, <laughs> <to> warto wstąpić, <laughs> okej okay. To tak, wasze pierwsze wydawnictwo To w ogóle Tak, to było The Age of Her Existence, tak? Była ja, dymówka. Była dymówka. Dymówka. Mhm, tak, to była demówka Dzięki tej demówce trafiliście w ucho Człowieczka, który działa, Zarządzał Ablajty, tak nie, to trochę było inaczej, bo dzięki właśnie tym w ogóle zaistnieliśmy na rynku czeskim, wiesz, bardzo się, tam, bardzo się tam przypadliśmy do gustu i zaczęliśmy tam grać, wiesz, z krebatorem, koncerty, jeździliśmy po całych Czechach, Słowacji, później przyszło nasze zapotrzebowanie, czy fanów na Niemcy, Belgię, Francję i tak dalej, właśnie ostatnio rozmawiałem z młodym przedstawionym, że stwierdziliśmy, że my dużo więcej graliśmy za granicami niż w Polsce, tak naprawdę. Nawet e, właśnie pytał się mnie ktoś ostatnio, jakiś dziennikarz z jakiejś gazety, e, co się stało właśnie, że my bardziej dolegaliśmy z granicą niż w Polsce. No nieważne. E, i, I tak, Ablite'a się na się zainteresowało i doszliśmy do jakiegoś porozumienia i podpisaliśmy kontrakt, wydaliśmy debiut, który no, nawet nie, że został przyjęty. Mm -hmm. Powiedz mi, czy to coś w ogóle kiwnęło palcem przy tym krążku, jeżeli chodzi o promocję, czy oni tam tylko ten materiał wydali i... Wiesz co, to w tamtych czasach to było tak, że oni to wydali tam bardziej na rynku chyba amerykańskim to e, promowali, wiesz, e, a my się już broniliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo graliśmy koncertów, zapraszali nas e, e, organizatorzy dużych festiwali i tak dalej e, i chyba bardziej muzeum się promowaliśmy. Na ten czas, jeszcze nie było internetu, telefonów komórkowych i tak dalej. No, ten no internet, tak, no tak, tak, ale wiesz, to, to były takie czasy, że tam bardziej się pisało listy e, niż, niż e, to jest teraz. Teraz jest dużo łatwiej wypromować zespół. E, tak, ale poniekąd ta mówka tak, wsparła, e, że tak powiem, kontrakt e, z Abletonu. Mm -hmm. e po wydaniu tejże płyty przygotowaliście przygotowaliście promo, tak? I to, miało, to miała być zapowiedź kolejnego, kolejnego materiału. Tak, dokładnie. No I... ale tutaj potem jak się okazało gdzieś, gdzieś was wywiało na kilkanaście miesięcy. Dokładnie, tak się stało. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu, Zagraliśmy znaczy, nawet tam, zagraliśmy dwie trasy, nawet zagraliśmy na soul w we Francji jako headliner. Wtedy młody przejaciół ze Stanów, zagraliśmy kilka koncertów po Europie, ale stwierdziliśmy, że to takie jest trochę, wiesz, nie do końca. My jednak nie lubimy tak e, robić na pół gwizdka, mm. więc stwierdziliśmy, że dobra, chłopaki, e, m, odpoczniemy sobie od siebie. Każdy z nas zaczął coś tam innego robić, e, bo nie ukrywam, że każdy z nas potem grał w jakichś innych projektach, niekoniecznie związanych z e, że gatunkiem muzycznym. E, no i Słuchaj, jakieś dwa lata temu powstał pomysł, dajcie, może coś porobimy znowu, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i fajnie nam to wyszło, jesteśmy zadowoleni. Dlatego się widzimy, rozumiem i słuchamy. OK. Dobra powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś, że w tej chwili, w tej chwili gracie, gracie we trzech. A jak ruszaliście to, to przypomnij, byliście kwintetem, kwartetem? Wow, jak było demo to było nas czterech, potem było nas pięciu. No właśnie. To tak, się... tak, tam były roszady różne. Wiesz, wiesz jak to było w, w tamtych czasach i tak dalej. To muzyka generalnie, niektórzy musieli zakładać rodziny, założyli rodziny i tak dalej. Nie mieli na to czasu. No, zostały teraz takie tak powiem. Wszystkie sprawy są pozałatwiane, dzieci odchowane, rozwody zakończone. Wiesz, można się skupić znowu na wiesz, jakiejś pasji, ideologii, wiesz, bo to jednak, nie, nie szokuję się, ta subkultura to jednak budowała, co po niektóre persony, więc wiesz, to jest, jest to taki sposób na życie też, tak? No i nie, wiesz, ja się z tego bardzo cieszę. Mm -hmm. e, myślę, że warto, warto, jeżeli chodzi o personel, to myślę, że warto wspomnieć, że w tym pierwszym okresie działalności na Basie grał e, Michał Pietrasik, tak, który tak, Michał. w Vantigami. Tak tak, tak, tak, e, tak, tak No i tutaj jeszcze przez, przez, przez, przez jakiś czas na gitarze rytmicznej Marki z Damnej Glwasowa. Tak, tak, tak, dokładnie. Marcin z nami grał, tak. E, w, nawet nagrywał w Izabeli za płyta mm -hmm. Pierwszą tej filmik w Izabeli Studio. E, czy Andrzej Kaptur zrealizował. Tak, no niestety Marcin podpłupadł bardzo na zdrowiu i niestety nie może wiesz, już wykonywać. Tak, no i, i no nie, bo ubolewamy bardzo na tym, nawet mi się ostatnio odpowiadał do Masterfu Magazine na wywiad, że właśnie bardzo ubolewa nad tym, że nie ma przyjemności z nim grania razem, bo no niestety tak się stało, jak się stało. No, bardzo Współczuję, pozdrawiam Marcina, no, właśnie tutaj dużo zdrowia życzę. Mm -hmm. Jak to tutaj podglądam waszą, waszą teczkę na metodologię? Teczkę mamy pewnie, nawet. Tam, wow! Na metodologię, <laughs> okay. okay. <laughs> to, <tu> <laughs> okay. to tu jeszcze jest coś takiego, takie wydawnictwo z 2005 roku, Peace Through Killing. Jakaś tak, Piece Through Killing. Through Killing. Through Killing. jeszcze zmobilizować do jakiegoś działania, i zrobiliśmy tak zwaną składankę, czyli The Dark plus jakieś nowe kawałki, plus rzeczy, które nie były nigdy publikowane. No no ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, zrobiliśmy ten materiał pojechaliśmy na kilka koncertów, ale stwierdziliśmy, że no, musimy jeszcze odczekać, to nie jest ten czas wiesz, no tak jak powiedziałem, no, musieliśmy trochę odpocząć nie będziecie na siły z kopać, dobrze nie, nie, dokładnie, nie nast następny, następny, bo tu są jeszcze dwa kolejne wydawnictwa z roku 2006, mamy tutaj Split, y, Green Life, Uncovered Brutality i mamy epkę Secondary Damage, tak jest, Grind to y, właśnie jest koncertówka y, ze Strasburga, właśnie graliśmy na festiwal, mm -hmm. jak wcześniej powiedziałem. też też nam zaproponowano, że słuchajcie chłopaki, zrobimy sobie może splita i tak dalej. Słuchajcie, że nie ma, nie ma sprawy, bo bardzo fajnie. Mieliśmy akurat, zrobiłem to przez tam Strasbowską telewizję całą, zresztą chyba nawet można zobaczyć wideo z tych koncertów gdzieś na YouTubie. Eee, tak zaproponowano. A później mm, display czyli mm, odnoga, Holandyskiej Wytwórni zaproponowała nam wydanie epki Weszliśmy do Złotej Skały qui, yy, y, Na Kazimierza e, Które już niestety nie ma Przykre, e, y, y, fajne studio, dużo się tam działo Nagraliśmy epkę, wydaliśmy Też był fajny oddźwięk tego wszystkiego No ale no następna wytura nas nie spowalizowała Do tego, żebyśmy pozostali jednak wieś, y, y, y, W stanie grania I, i y, y, y, tak to powiedziałeś powie, Wcześniej rzucenia gruzu e, ze sceny Okej, okay. co proponujesz Teraz jako... Słuchaj, lecimy po kolei Rast. No to lecimy, proszę bardzo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 Czy rzeździe na ten jaj nad Ciebie nie chciałem. Gdzieś mi tu w las, ty. <grymne> <Chochlik>. <grymne> Ale jaka piękna menel Słuchacie <grymne> Słuchajcie, na antenie antyradia. Naszym gościem jest Rudolf z formacji Reinfection Przypomnieliśmy, odświeżyliśmy tutaj Waszą historię. Teraz kwestia taka, bo zanim, zanim pojawił się na rynku Breeding Hate, to pojawia się reedycja Waszego debiutu, They Die For Nothing, ten album był yy, przez lata niedostępny, tak, bo to było tylko jedno tłoczenie Ablajty, to oni nie robili chyba żadnego... Yy, jak... z czego się oryjtuję, to były dwa tłoczenia tak? i to się rozeszło i yy, później yy, jakąś tam mieliśmy yy, niesnackę właśnie z wytwórnią i yy, po prostu stwierdzili, że już nie będzie nic z tym materiałem robił. W Polsce to wydawał Medlion yy, swego czasu na, na kasetach, mhm. No i faktycznie stwierdziliśmy, że Wojtek wpadł w ogóle z wytwórni na pomysł, żebyśmy robili żeby reedycję, żeby przypomnieć też się właśnie z tym materiałem i tak dalej, co w ogóle fajnie zażarło, bo ludzie, którzy słyszeli ten materiał wcześniej się ucieszyli, a ci, którzy nie słyszeli, wręcz po niego sięgnęli. Fajne recenzje ponowne i tak dalej, więc fajny pomysł. Powiedz mi, czy przy tej redycji, bo wiadomo, czasami jak się wydaje reedycję, no to tak, robi się nową szatę graficzną albo się tam odświeża, czasami się robi jakiś czas Mary tutaj przy, przy brzmieniu. Czy wasza edycja była poddawana jakimś takim właśnie zabiegom rekonstruktorskim? Słuchaj, e, tylko co do designu, wiesz? E, stwierdziliśmy, że otworzymy trochę layout i tak dalej, i tak dalej. Całe układki rzucimy tam kilka zdjęć ze starych czasów do środka, a jeżeli chodzi o samą część muzyczną nic nie ruszaliśmy z tym materiałem, ponieważ uważamy, że fakt, że to był kawał czasu temu nagrywany, ale to było wiesz, robione w studio pod nadzorem Andrzeja Karpa i, i Piotr Zygo którzy są fachowcami, super od tego typu muzy i, i, i zrobienia miksu i masteru więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu tu niczego ruszać bo to gada, wiesz, to siedzi cały czas, moim zdaniem dużo ludzi też pisało do mnie i mówiło, że bardzo dobrze, że zrobiliśmy, że nie nic z tym materiałem nie robiliśmy, bo my, są, my w ogóle wchodzimy z założenia takiego, żeby to wszystko było nietriggerowane, niepodciągane, nie, wiesz, nie były cięte wave'y układane klockami, żeby to było takie sztuczne. My wolimy, wiesz, złapy na setę, lecimy, gramy, żeby to było miało takie odzwierciedlenie tego, co czujemy, co chcemy powiedzieć i tak dalej. No zresztą w, w, wtedy chyba, kiedy me, nagrywaliście e, ten debiut, no to w, ta technika cut and paste to chyba w ogóle jeszcze... Nie, no wiesz już, wtedy już na, na pf, studio, to wiesz, po, my wchodziliśmy po perfekcie, tam wiesz, perfect nagrywał pytań, my wchodziliśmy, chłopaki koladek, rem, e, że tak powiem e, m, e, brzydko mordę e, do mikrofonu, to oni się zastanawiali co się dzieje, więc zmieniliśmy pojemniki na, na, na kierunkowe i tak dalej, więc w ogóle wiesz, oni mieli me, mega fany, my mieliśmy mega więc, więc studio bardzo profesjonalne Nawet jak byliśmy, taka anegdotka Byliśmy, to przejechał nawet Sony, żeby promować wiesz, Mikrofony tam, więc super, super Nie no, wiesz, wtedy z Izabellin studio, no to to było takie... My nagrywaliśmy wiesz, to Wcześniej nagrywa The Infection tam, po oni i nagrywali Tym starym budynku jeszcze, nawet hmm. ja z Janem Konsultowałem się jak poszło i tak dalej I tak dalej, to nawet on mówi, że e, Dali im, wiesz, jakieś mesy w ogóle I tak dalej, a oni stwierdzili, że zabieracie ten sprzed, bierzemy na, nasze stare elektrony I nagrywamy, a my już nagrywaliśmy w tym, w tym, w tym Nowym studio, więc, hmm. więc mieliśmy naprawdę mega komfort. Więc no, dlatego ten album się po by broni. Się ta, wiem, tak ta, ta, ta. Słuchaj, napisał napisał Paweł z Eternal Rod, że... Pozdrawiamy. Że, jak, że pisał jakby w klasie maturalnej, to pisał do młodego po domówki, no że będzie Was wspierał, tak samo jak Was wspierał. Super, kiedy... cieszy się bardzo. No, Pozdrawiamy. Ta, także, także tak to, tak to wygląda. Powiedziałeś że, powiedziałeś, że na pomysł wydania redycji wpadł Wojtek, ale czy to już było czy to, to już było ta, przed tym jak dogadaliście się, że on będzie wydawcą tego nowego materiału, czy to, czy to w ogóle Wojtek zaproponował, wydam, wydam redycję, a potem a macie może coś nowego, to może wydam to nowe. Jak nie, to było tak, żeby my, my tak naprawdę też nie szukaliśmy wytworu na gwałt. Wieś. Stwierdziliśmy, że no, mamy materiał, tutaj powiedziałem, że nam się w ogóle nic nie spieszy. Wieś. My nie, nie robimy tego dla kasy, tak jak, co po niektórych, że z tego żyją, tak? mamy swoje zajęcia, to jest nasza pasja, nasze hobby. Zrobiliśmy to i że no dobra, fajnie jakby się to ukazało, jakbym tego posłuchać. No i Misiek gitarzysta powiedział, że słuchajcie, jest Wojtek, fajna wytwór spoko zasady, dogadaliśmy się momentalnie. Wojtek w, w trakcie wiesz, rozmowy ono, o, o nowej płyty o Beauty Height e, zaproponował, słuchajcie, macie super ten debiut, dawaj go, e, zrobimy reedycję, to było, wiesz, dawno temu, mega materiał, e, nie ma tego nigdzie, więc zresztą. No. Oni stwierdziliśmy, wow, no spoko, dawaj, no jedziemy. Właśnie, bo ten, bo y, Ab Ablated się chyba wykoperknęło, tak? Wziął i umarło, czy, czy śmiercią naturalną, czy, czy też tam zbankrutowało. Więc co, nie mam pojęcia, jakoś nie śledziłem. Y, bardzo tam się niefajnie zachował y, Brian w stosunku do młodego w, już w Stanach, więc jakoś nie śledziliśmy do końca tej całej historii. Nie mam pojęcia, co się stało, wiesz, y, y, jakoś mało mi to też obchodzi. No tak, no ale przynajmniej, y, bo czasami jest tak, że... Y Wiem, że po nas, po, po, po Data Flanfing jeszcze wydał kilka płyt chyba, y, nawet twojego zespołu, coś jeszcze, chyba lividity jeszcze było, ale, ale już te, jakoś tak nie śledziłem tego do końca. Wiesz, ale chodzi mi o to, że czasami jak, wiesz, jak, że tak powiem, i wytwórnia idzie w piach, no to też jest potem problem z odzyskaniem praw do to Jest no, w... to, to nie, nie w tamtych czasach nie z tą muzyką, to to, wiesz, to, to nie jest Julio Iglesias, wiesz, to, to jest jednak, jakieś scena niszczowa. Tak naprawdę musisz pamiętać o tym, że no licencja licencjami, ale tak naprawdę wytworzenia jest tylko sublicencjonobiorcą, tak, więc my, my tak naprawdę jesteśmy, mamy dozgonne, że tak powiem, prawa do tego materiału i tak naprawdę te materiał był wydany bez żadnego podpisania żadnych papierów jeszcze czasami to się tak właśnie odbywało, no, że tak to po prostu było tak, że to jest na gębę, no przez telefon, wiesz no, i to tyle. Okej, okay, dobra, co teraz gramy? Słuchaj, no jak już tak, to no, lećmy po kolei, no Forboka and Blind. No dobra, mam, mam nadzieję, że znowu nam to Easy Drink z <laughs> że y, y, młody siedzi y, za dużą kałużą, czyli tak, e tak wobec, tak. wobec tego podejrzewam, że prace nad tym nowym materiałem przebiegały korespondencyjnie z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Tak, dokładnie. E, już nie, nie jesteśmy pierwszym zespołem, który by takie rzeczy robi, bo już powiem tutaj o innym, innym bardzo znanym zespole, czyli Gorillas też nagrywali chłopaki swój materiał. materiału. teraz są takie czasy, że każdy co może zrobić tak zwane e, mini studio w domu. No, znaczy mody akurat będę nagrywał w, w Czekaj, w Los Angeles? W Los Angeles był mix i master, a on nagrywał w Santa Monica w studiu. A gitary były nagrywane w Rzeszowie, a wokale w, w Warszawie, no i wiadomo, wiesz, miks, mix, tak jak poszły cały materiał do Stanów i wylej, i to było skręcone i, i zmasterowane. No tak, bo właściwie w tej chwili jest kwestia tak naprawdę dobrego, dobrego softu, tak? Dokładnie. I, I w miarę jakiegoś tam wydajnego komputera i można się, można sobie te, te jakby pierwsze ślady pierwsze ślady zarejestrować, je położyć, a dalej już po prostu oddać to w ręce Czarodzieja. Dokładnie, tylko jest, by, by, kwestią było na początku, tylko wymyślenie systemu w ogóle, jak my mamy pracować, tak? jak powstają riffy, w ogóle co jak, chłopaki mhm. między sobą wysyłali sobie po prostu wave wynagrywane gdzieś tam na jakichś próbach, e, poszczególnych potem dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu, potem ja dostawałem całe, całą zgrywkę, ja do wokali, a wiesz, w tyle lat się to robi, więc każdy ma sprzęt w domu i, i tyle. Teraz nie mam z tym w ogóle żadnego problemu. Mhm. E, ile w sumie wam e, czasu zajęło przygotowanie tego materiału? tak jak mówiłem wcześniej, my nie mam jakieś spiny, że jak chcę po niektórych, że co pół roku, wiesz, materiał, który brzmi za każdym razem tak samo, Którym czy puszczasz prawie, p... tak? Tak, pierwszą płytę, czy piętnastą, to wiesz, brzmi tak samo i zawsze będzie tak samo. W sumie nam zajęło to dwa lata. No, czy... No coś koło tego, tak? Nie spieszyliśmy się, no tak jak mówiłem, pasja i serducha Więc y, tutaj nie ma ciśnienia żeby musimy, musimy, musimy, bo coś tam Bo wiesz, kontrakt, bo pieniądze i tak dalej Nie, no około dwóch lat mhm. Dobra, yy, co proponujesz teraz? No teraz mój ulubiony kawałek na płycie Everything must vanish a czemu on jest taki twój ulubiony? E, bo, so, ja jednak taki idę bardziej bardziej w e, grind'a, wiesz, i on, on ma tutaj ten synkopę takie, że ja, ja lubię sobie wiesz, posłuchać takich numerów właśnie w tym, w tym kierunku. No dobra, to lecimy. Jak Jak dużo fajnych skojarzeń. No, zresztą. No, no, dokładnie. <laughs> Wspomniałeś na samym, na samym początku, że e, koncerty planujecie dopiero e, na przyszły rok. A kiedy zagraliście ostatni koncert? Wow, nie pamiętam. Chyba, że, chyba to był Straszburg, albo Słowacja w 2005 roku? Coś takiego. Ha. Bo hmm. Tak. Hmm. Czyli, czyli co, ten, nie, mieliście, nie mieliście tutaj nawet jeszcze okazji, żeby, żeby tego materiału przećwiczyć w warunkach bojowych? Po, nie, po nie, tym... ale wiesz co, nie będzie żadnego problemu. Problem jest tylko taki, że to jest logistyka, tak? bo tak jak powiedziałem, na mody jest, w, na stałe Welej, mi na Misiek Rzeszów, ja Warszawa. Rodziny, plany, praca, wiesz, i tak dalej. Dlatego musimy to po prostu, po prostu trochę rozciągnąć w czasie, tak? Ale w, w, będziemy chcieli to tak zrobić, żeby odwiedzić wszystkich, tak? Jednocześnie. Nie wiem, że po prostu mody przelatuje i robimy Europę, potem Stany, i ewentualnie jeszcze yy, wschód, tak? Więc. Yy, ale na pewno, na pewno, na pewno zagramy. Na skoro, skoro działacie z takim wyprzedzeniem, to rozumiem, że w tej chwili toczą się rozmowy dotyczące tych koncertów. So, na razie to odpoczywamy, bo tak naprawdę zajmujemy się promocją płyty i odpoczywamy po tych nagraniach wszystkich i tak dalej, Wydaje mi się, że na początku przyszłego roku zaznijmy się już, będziemy siadać też do, do następnych nowych utworów e, i jakieś plany, jeżeli chodzi o koncerty, na pewno będą, właśnie tak jak powiedziałem, styczeń, luty, będziemy, będziemy planować, bo to będą na pewno jakiś okres wakacyjno-jesienny, wiesz, festiwale, i tak dalej. Więc to, to są, to... to... Mi się wydaje, że na początku roku powinniśmy ustalić już jakieś szczegóły. No mm -hmm. Na pewno będziemy cię informować. Mm -hmm. e, planujecie coś tutaj, żeby z, na rodzimych śmieciach zagrać? No pewnie. Pewnie, pewnie. No, na pewno Warszawa, na pewno Wrocław. Wiesz, takie miasto, gdzie zawsze graliśmy ze starych czasów. Tam, gdzie zawsze przydą e, nasi stali bywalcy i mam nadzieję że też e, e, nowi fani. Na pewno Polska. Chociaż tak jak wcześniej wspomniałem, my w Polsce dosyć mało graliśmy, bardziej byliśmy tak zwaną eksportową kapelą za granicą w Polsce, jednak bardziej death metal był tak, wiesz, mm. jakoś na stale, ale graliśmy tak, nawet stanie coś zdałem, graliśmy teraz po Polsce chyba 7 czy 8 koncertów, no, fajnie to wyszło. Czyli tak naprawdę no, dla, dla tych e, słuchaczy e, młodszych, wiek i starzyn, to będziecie takimi dobitantami z tym materiałem. W zasadzie tak, no i fajnie. <grym> no. <grym> Wspomniałeś tutaj e, poza anteną, że e, młody musiał wracać do Stanów i nie wyrobiliście się z klipem. E, tak, e, ponieważ e, mój brat, nasz perkusista młody e, zajmuje się eventami i e, nie będę się tu chwalił, e, bo miał bardzo dużo imprezę do zrobienia i niestety musiał wracać. E, mieliśmy zrobić właśnie klip do tego numeru, który przed chwilą leciał, czy e, Witry Ma 2, e, ale nie wyszło. Mam nadzieję, że uda nam się coś zrobić przy nowym materiale. Czyli tutaj już nie będziecie, że tak powiem, się na siłę nie, żeby nie, go nie, specjalnie nie. ilustrować. Nie no, my, my, my nie mamy takiego wsparcia, <laughs> że, tak, że tak powiem. No. Mówca się sama broni. Dobra, to co teraz robisz? Tak? No i dalej. Okay. No to proszę bardzo. że jak mieliście ten okres tak zwanego niebytu, jak, no. was, jak was nie było, to zajmowaliście się no właśnie, zajmowaliście się dalej muzyką, ale tutaj powiedziałeś, że, że niekoniecznie taką muzyką, którą graliście pod Shieldem Rainfection", Rozwiniesz wątek? No, sorry, ja zacząłem się bawić jakieś tip-hopy i tak dalej, podpisałem jakieś papiery z SPV, wtedy Poant, zrobiłem muzykę dla wokalistki Fading Colors Decoy. Później była współpraca z Michałem Urbaniakiem przy Urbanatorze. gdzie zaprosiłem też polskich hip-hopowców do tego. Bardziej drzyzowo, hip-hopowy projekt, gdzie byłem odpowiedzialny za aranż i produkcję tego wszystkiego. Za jedynkę Urbanatora, tak? Tą srebrną? Nie, nie. Później był Urbanator Trójka, taka tylko na polski rynek, wiesz? więc to wyszło. No i tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Mi się grał w patologiku mała Mody w Stanach grał i Maze w Image of Violence. To był bardziej do death metalowy projekt, tak? Mm. No tutaj o ten, o, o, o, o Michale i o Martinie wspomnieliśmy. Tak, to... że Michał Michał Tengamie, tak. Mhm. tak. Tak, no, mhm. Martin Danneglu. Tak wiemy. Okej. Powiedz mi tak. Yy co na chłopie chcesz wiedzieć no, <laughs> <dawaj>. <laughs> to jest, czyli tak powiedziałeś tak ty siedzisz w Warszawie, tak, tak. się siedzi Rzeszowie. w Rzeszowie mhm. i, i młody, młody, młody siedzi w Stanach, czyli, czyli tak, tutaj też już wspomniałeś o nowych, o nowych numerach, czyli ten sam, jak gdyby, ten sam system pracy będzie... Trochę go odpimpujemy, wiesz, bo no wiadomo, że jak się pracuje pierwszy raz na na, na, na pewnym systemie, wiesz, no to nie jest tak, że się spotykamy co tydzień, czy tam co mm -hmm. kilka dni w jakimś domu kultury, albo w jakiejś kanciapie i, i grzejemy próby. To jest jednak, wiesz, proces troszeczkę bardziej skomplikowany poprzez wysyłanie, nagrywanie tego wszystkiego i tak naprawdę to jest granie tak, jak powiem, z wyobraźnią, tak? no bo młody mm -hmm. tak naprawdę grając bity, on nie słyszy tych klifów. Mm -hmm. e, po prostu leci, potem robimy jakąś układankę, powstaje to w naszych głowach i potem robimy aranż do tego i ja na końcu e, e, wymyślam i robię całe wokale i tak dalej. E, ten system będziemy troszeczkę mi powywać, żeby nam to poszło łatwiej, tak? Wiadomo, że człowiek się uczy na, na różnych sytuacjach. Mieliśmy też kilka fakapów, brzydko mówiąc, przy, przy realizacji yy, tej płyty, ale wszystko się udało zrobić super. E, więc teraz nie zaplanujemy żadnych takich błędów, a wręcz ulepszymy ten system pracy. Czyli tak. co, na przykład spotkacie się i przegracie sobie za materiał na żywo? Nie, na pewno, tak, tak, to tak będzie. Mieliśmy w planach, wiesz, teraz się spotkać w Rzeszowie i pograć, ale no tak jak powiedziałem, młody musiał wracać do Stanów, e, więc e, trochę się plany popsuły, ale to wiesz, e, wszystko przed nami. E, to raz, a dwa, że na pewno też, co, m, m, przepustowość i przesy, przesyłanie materiałów m, między nami będzie dużo, e, że tak powiem, lepsza i to też wpłynie na na elastyczność i na tempo pracy. Okej. Okay. Wspomniałeś, że płyta jest od, od tygodnia na rynku. Na razie jest, na, jest dostępna w formie fizycznej i w formie cyfrowej. Tak. Czyli jest wszędzie tam, gdzie z reguły można sobie pliki nabyć. Do, dokładnie. A, albo, a, Jeżeli chodzi o digitalową, czyli e, e, w sieci jest, e, to jest na stronie wytwórni na Bandcamp. E, łatwo znaleźć nas. E, forma fizyczna taki. E, mam nadzieję, że niebawem pokaże się to no, już na winylu czy tutaj e, wersja winylowa Znaczy jak, jak nagraliście ten materiał To zrobiliście też specjalny master pod winyl? Czy Bisto, e, nie Ale e, wiesz, Kwestia zadzwonienia do LA i, I wypuszczenia tego jeszcze raz To jest żaden problem Wiesz, u, są w studiu Więc możesz zadzwonić do realizatora I też na problem, żeby to że Kierowniczko z Miksą ja to podzwonię tak, no. Żeby na ciepło, Mam nadzieję że, że, te, też, że namawiamy Wojtka im, Żeby debiut też wypuścić na, na, na winelu. No tak, bo ta potem się tylko wersji kompaktowej istnieje. Dobra, e, to co teraz? E, prison of Belief. Siódmy na No to lecimy. Powiedz mi, jak jest z waszą obecnością w sieci? Czy jesteście wszędzie tam, gdzie należy, wypada bywać, czy być obecnym, pytasz o Facebook? czy, czy, czy tylko, czy tylko jesteście w jednym miejscu? Który... Nie, ty, jeżeli pytasz o Facebook, to jesteśmy na Facebooku, tak. Tutaj nie jesteśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo wylewni. Nie informujemy wszystkich, co zjedliśmy na śniadanie, tudzież, gdzie co robiliśmy i tak dalej. Bardziej o takiej sytuacji na przykład jak dzisiaj, dzisiejszym spotkaniu, tudzież będziemy informować o jakichś t-shirtach, innych gadżetach i tak dalej, tudzież, tak jak powiedziałem, wcześniej rozmawialiśmy o, o koncertach. Więc to e, razie tak Facebook tylko i, i, e, i strony promowytwórni. E, mm -hmm. Bo wiesz, no bo czasami jest też tak, że kapela plus Facebooka ma tak ma kanał na YouTube, tak mm -hmm. ma konto na Twitterze, na którym ma i udostępnia linki do materiałów, tak mm -hmm. jest Instagram gdzie się wrzuca jakieś tam fotce. No tak, ale na zawsze. My daj fitness czy Wejder, my nie żyjemy z tego. Wiesz, no, ja nie muszę opowiadać, co zjadłem na śniadanie, albo gdzie, wiesz, co piłem, jakie piwo kim, albo jak naciąg naciągam na, na werbel przed koncertem, no wiesz, no, jakoś tak nie jesteśmy, no jakoś to nie bawi, tak? Nie musimy cały czas streamować, co robimy, gdzie jesteśmy, co się dzieje itd i, tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, w momencie, kiedy będzie transa, jakieś wydarzenie i tak dalej, no to stricte tym będziemy się zajmować, ale no, na, na tą chwilę, no, to tak naprawdę nie widzę żadnego sensu. nie tak? ja rozumiem, czyli po prostu wyrobicie. Wy robicie... Na tubie jak chcesz, wiesz, pisujesz kasę ze Strasburga, no wiesz, no to, to tyle, no, co mam dodać 10. Ten... No nie, ale wiesz, chodzi mi oto, czy na przykład, wiesz, bo, bo, bo czasami tak, wiesz, do, do fajnie jakby, że tak powiem, ten, ten materiał był tak autoryzowany przez was, tak? Na waszym oficjalnym koncie, tak? No znaczy, tak, co, dokładnie, ta, tak. Bo, bo wiesz, bo, bo czasami jest tak, że, yy, że, że są, tak, są takie, wiesz, fanowskie wrzutki, tak? Yy, ale wiesz, znaczy, tak. No to, z czego tam się orientuje? to już kilka osób też rzucał jakieś tam rzeczy, czy to z debiutu, czy jakieś tam zajawki, mhm. to, zdjęcia, jeszcze jak mieliśmy długie włosy i tak dalej, stare czasy, to można znaleźć w internecie. Nawet jak powiedziałem, no jakoś tak, nie wiesz, no, Dzień nie jesteście no niewolnikami sieci Nie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie Wiesz, my zawsze do tego e, Na zasadzie e, muzyka, muzyka i muzyka i, i, I reszta to tak naprawdę jest tylko dodatek Okej, okay. dobra, e, co sobie teraz gramy? Zagramy tytułowy e, e, kawałek Poetry, Burning Hate no dobra. Zapraszamy do tańca. No, i moi drodzy, e, i, przygotujcie się też, do, bo będzie też szansa za kilka minut na zdobycie właśnie e, A, krążków. Tak. Z tym materiałem, który dzisiaj sobie gramy, więc e, za kilka minut ogłosimy e, pytanie, zadanie konkursowe. Było tytułowe nagranie z waszego najnowszego albumu. Teraz moi drodzy, rzeźnia -małpa albo prywatna wiadomość na antyradiowym facebooku. Tymi kanałami odpowiadamy do zdobycia trzy egzemplarze. Mater, z, z właśnie z, na CD z materiałem Breeding Hate. A co trzeba zrobić, żeby wejść w posiadanie tych płyt? No to już proszę bardzo oddaję Ci głos. E, nie będzie skomplikowane pytanie. Proszę podajcie nazwę naszej wytwórni, która właśnie wydała teraz Breeding Hate. No moi drodzy, więc sprawa może powiedzieć dzieci prosta Kto uważnie słuchał naszej nasze, nasze tu pogawędki, to powinien, nie powinien mieć problemu z odpowiedzią, bo o ile mi się, o ja się nie mylę, to nawet Myśmy już nazwę wytwórni wymienili. Kilka razy. I właściciela, e, i tak, i jego dzieci, w ogóle tak, rozbierają tak, jego buta, wszystko podaliśmy. Tak, także nie, nie, powinno, nie powinno mieć problemu. Jak nazywa się wytwórnia, która wydała, wydała najnowszą, najnowszą płytę reinfection, a my posłuchamy sobie. Jest co? że bo teraz końcówka tego kawałka, to był początek ostatniego numeru na płycie, który jest bardziej taki, że tak powiem, industrialny i eksperymentalny, mm -hmm. więc jednak stwierdziłem, że może zagrałem jeszcze jeden konfliktowy of A proszę Ci bardzo. Dziękuję no, Ci bardzo. Dobra, no to lecimy z konfliktem interesów, a Wy odpowiadacie na pytanie, jak nazywa się wytwórnia, która wydała nową płytę infection No to słuchacze rozpykali nam konkurs e, błyskawicznie. E, Damian, Jan e, i Tomasz najszybciej, e, najszybciej się e, zgłosili. Na nich zawsze można liczyć, bo oni bardzo czujnie słuchają. Gratulacje. Etatowi udziałowano w Aha. konkursu, <głosy> więc ma, mamy, tutaj, mamy tutaj pewność, że płyty trafią w dobre ręce. No i super. The For Meeting Production jest odpowiedzialna właśnie za Dokładnie. breeding hate oraz reedycję re Day Die For Nothing oraz kilku innych zacnych płyt, które przez rzeźnię się przewinęły i jeszcze najnowsze wydawnictwa w tym roku, najnowsze wydawnictwa z tego labelu jeszcze w tym roku w rzeźni powinny się, powinny się pojawić, bo tutaj z Wojtkiem jesteśmy w stałym, w stałym kontakcie jak tylko coś nowego, coś świeżego wpadnie mu do jego stajenki, to zaraz tutaj się chcę tutaj e, tym dzielić e, i ja otrzymuję od niego te e, materiały, żeby już, już szło to pod strzech. No i bardzo dobrze. Super. Ok, Okej, to dziękuję Ci w takim razie serdecznie e, za e, wizytę. Podsumujmy. E, płyta, e, płyta jest e, dostępna w formacie kompaktowym i e, cyfrowym. Dokładnie. E, jest szansa, że będzie wersja e, winylowa, natomiast e, w przyszłym roku e, wracacie na deski, aby e, pograć trochę koncertów. Dokładnie tak jest. I w, e, to ja chciałem Ci bardzo podziękować za support, Zaproszenie na, studi ja, na studia. E, szkoda, że chłopaki nie mogli być z ze mną, ale wiadomo, dzielą nas e, e, tryliardy kilometrów. E, no cóż, przynajmniej no, jego wieczoru. E, słuchajcie dalej audycji Anzelmo. Do zobaczenia na koncertach. Będziemy Was informować. E, zapraszam na Facebook Infection, Faction, czy gdzieś na e, Bandcamp e, z naszym profilem e, do słuchu. No i do zobaczenia. Dzięki. No i gramy na zakończenie co? Twojego ulubieńca. Tak, zagramy pioneczkę jeszcze Dobrze. raz, jeśli można. Proszę się bardzo. Twoje życzenie. Do zobaczenia. Hej. jak Wszystko musi zniknąć z Breeding Hate, formacja Reinfection. To ulubione nagrania naszego e, dzisiejszego e, gościa. Zwycięzcom gratulujemy. Za momencik, za kilka minut uzupełniamy, uzupełniamy zaległość z ubiegłej audycji, czyli losowanie płyt Saxon reedycji, tych trzeciej, trzeciej tury reedycji. A teraz płyta, chyba najważniejsza płyta tutaj nasza krajowa, która w tym tygodniu się ukazała, płyta, która zanim się ukazała, już, już, już wzbudziła dużo szumu w internecie, za sprawą singli, które ją promowały. I Love You Darkest, formacja behemotnej u nas, Eklezja Diabolica Katolica. Jeden z najciekawszych, najfajniejszych, najbardziej interesujących momentów na tym nowym krążku behemota. Pozycja, eklezja, diabolika, katolika Jak mówiłem, jeden z Najciekawszych albumów na, na, Najciekawszych momentów na nowej płycie Formacji e, Behemoth płyty Płyta ukazała się w ten piątek, piątego października, a wcześniej przed, przed pojawieniem się tej płyty sporo, sporo tutaj szumu, sporo dyskusji wywołały utwory, które ten materiał promowały, czyli pierwszy singiel "Gad Dog. Później mieliśmy syberyjskie wilki, czyli Wusos Siberia". No i teraz jeszcze tak zwany batuszkowy numer, jak niektórzy mówią Bart Zabel, to był trzeci, trzeci singiel, trzeci singiel, który właśnie Promował, pilotował tą nową, nową płytę formacji, formacji Behemoth. No to co? No to u nas pora na... Kości zostały zmielone, czyli losowanie nagród. A no właśnie, losowanie nagród. 11 to jest Janek, 23 Mateusz, 43 Sebastian, 51 Zuzanna, 26 Piotr i 66 Artur. No to zobaczymy na kogo kości wskażą i ile ja tymi kości mi będę rzucał. Jedna tutaj kość odłożona, albo wiem tylko dwie pójdą w ruch, bo nadawałem wam dwucyfrowe tutaj dwucyfrowe liczby, byliście oznaczani w ubiegłym. Jego tygodniowym konkursie. No to lecimy. 55, niestety. Nikt. 32, też nikt. Zrzucamy dalej. 14. Też nikt. 63, nie mamy. Dalej. Wskazanie na kość 50, na kościach 53. Nie mamy. 12, nie mamy, chociaż było blisko. Teraz pewnie Janek się spocił. 44. Teraz się spocił Sebastian, bo było obok niego. 42 znowu się Sebastian spłociło bo było obok niego 21 ponownie ale tutaj pudło 16 nie mamy 21 raz jeszcze ja tak mogę rzucać do ustranej śmierci 25 No ale zobaczymy na kogo kości wskażą 65 No teraz Artur mógł przygryźć tutaj wargę albo paznokcie 31 też na razie pusto 52 No Zuza było gorąco tak 15 nie ma, rzucamy dalej 51 No tym razem trafiło na Zuzan no, także Zuzan no, pierwszy pierwszy zestaw idzie do ciebie pierwszy zestaw trzech płyt, Saxon Innocence No Excuse Rock the Nations oraz Destiny teraz zobaczymy teraz zobaczymy co będzie dalej na kogo wypadnie na tego na tego bęc tak rzucamy dalej 30 33 nie ma 42 o oh, było blisko Sebastiana 42 ponownie ach te kości 50 54 rzucamy dalej 31 nie ma 62 nie ma. 66 Artur dla ciebie e, drugi e, zestaw e, idzie. No i ten ostatni zestaw Saxon. Zobaczymy komu e, komu przypadnie 23 Mateusz. Także gratuluję zwycięzcom nagrody pójdą e, pocztą. A u nas co? A u nas Sabat Mater i Chavo Hej Panto z albumu I love you at You darkest behemoth.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 Pantokrator, a nieco wcześniej kompozycja Sabbath Mater z najnowszego krążka grupy Behemoth, albumu I Love You At You Duck, z płyty, która okazała się w piątek. Jak mówiłem, jedna z najgorętszych, najbardziej dyskutowanych, najgorętszych, najbardziej dyskutowanych wydawnictw tego rocznika. tak jest zresztą chyba z każdym wydawnictwem Behemota. To jest zawsze bardzo gorący temat i wywołuje bardzo żywe spory. Tu się ścierają argumenty za i przeciw zespołowi i ich twórczości a tak naprawdę to no, można sobie to przeczytać, a i tak opinie można sobie należałoby sobie wyrobić po przesłuchaniu, a nie bazując na czyjś, <śmiech> na czyjś tutaj wypowiedziach w sieci, czy też, czy też po prostu jeżeli się z kimś spotkać. Oczywiście można jeżeli się taką osobę że tak powiem, szanuje, uważa się, że ona ma dobry gust muzyczny, i no to w, jest to jakiś tak wskaźnik, czy jest to jakaś, jest to jakaś e, wskazówka, e, ale to też może zakłócić e, obcowanie e, z materiałem. Najlepiej, jak to się mówi, na własną rękę, na własny nos, na własnego e, czuja, obwąchać się, obadać e, dany e, materiał. To był behemoth. przed nami, e, świeżynka z e, obozu formacji Psychoneurosis, e, Podesłali mi e, tutaj jeden numer zwiastujący ich najnowszy materiał. E, to będzie tak trochę w klimacie naszego e, dzisiejszego e, gościa, czyli formacji brain infection, e, psychoneurosis, psychoneurosis, i kompozycja tytułowana Brexit. No, tak właśnie, e, krótko e, i na temat bardzo e, węzłowato. Formacja, e, formacja Psycho Neurosis e, Brexit to jest zapowiedź ich nowego e, materiału. A u nas za momencik, e, co? A u nas za momencik, e, formacja e, Ashborn. Dostałem od, chłopaków, dostałem od chłopaków dwa numery. Napisali mi, że chcieliby, chcieliby się bliżej tutaj zaprezentować polskiej, polskiej publiczności, bo panowie na co dzień rezydują nie za dużą kałużą, tylko za mniejszą kałużą, za, za, kanałem, za kanałem La Manche czyli w Anglii no i panowie na swoim na swoim koncie mają wycięstwo do eliminacji do e, bladstoku tak e, tutaj właśnie na ich Facebooku na ich Facebooku można znaleźć zdjęcia z tegorocznej z tegorocznej edycji właśnie tego festiwalu no i tutaj chcieli chcieliby się zaprezentować właśnie Polski publiczności i podesłać bo kapelę tworzą tworzą rodacy którzy siedzą tam po prostu e, w, Wielki, w Wielkiej Brytanii także e, rezydują w Northampton i, i Benningham wygrali o przepraszam wygrali metal to the Messes to czyli polskie to były takie eliminacje eliminacje do do Bloodstock. o teraz jest wszystko, wszystko jasne żeby żeby nie było że coś pokręciłem No to za momencik dwie kompozycje właśnie od chłopaku z Ashborn pierwsza z nich to everywhere druga to when darkness comes Proszę bardzo lecimy. bardzo panterny, pancerny ten numer When Darkness Combs. Ja tylko w uzupełnieniu powiem, że formacje tworzą muzycy, którzy działali wcześniej w formacjach Ghosts czy Green. To właśnie na przykład Mietek, Klimek, który jest pomysłodawcą formacji Ashborn. W składzie mamy też Marcina i, znaczy dwóch Marcinów. Jeden jest perkusistą, drugi wokalistą. Obaj wcześniej grali w formacji The Rivers. Cały zespół, zespół jako Taki zaistniał w roku 2017, wygrali eliminację do Bloodstock'u, czyli Festival Music for the Messers jako pierwszy, Metal for the masses przepraszam, jako pierwszy, jako pierwszy polski zespół, który brał udział w tym, w tym konkursie. Takim. To, jest, to jest bardzo podobne do eliminacji, które odbywają się do Wacken, czyli Wacken Metal Battle. Tutaj mamy Bloodstock Open Air, to jest największy brytyjski metalowy festiwal, taki właśnie pod chmurą. Murko. Przyjrzałem sobie pocztę, która, która tak napływała, dotyczącą e, tutaj konkursu, konkursu na płyty Rain Faction, jak i wcześniejszą, ale tak właśnie zobaczyłem, że jeszcze nikt nie podał prawidłowej odpowiedzi dotyczącej koncertu, który będzie 13 października w warszawskim klubie Wudu. Tam wystąpią goście z Serbii, czyli formacja, formacja The Stone, a wraz z nimi, wraz z nimi zagrają zagra Arkona, zagra In Twilight's Embrace, zagra Cień i Sacrimonia. Impreza nazywa się God Be Gone Now. Edycja druga i to jest część pierwsza, bo będzie za kilka tygodni kontynuacja tejże imprezy. No i pytanie brzmiało, jaki tytuł nosi debiut formacji The Stone, czyli serbskiego gościa tej imprezy. Jaki tytuł nosi debiut formacji The Stone? Tutaj jeden ze słuchaczy bardzo, bardzo mocno, mocno walczył trzy razy, trzy razy e, próbował, niestety za każdym razem za każdym razem e, spróbował. No dałem mu szansę rehabilitacji, ale no niestety, niestety e, też e, się e, nie udało. W pozostałych, pozostałych, pozostałych zgłoszeniach też prawidłowej odpowiedzi e, nie było, A to wcale nie jest te, e, trudne pytanie, e, moi drodzy. ok teraz e, można by powiedzieć, człowiek, który nie je, nie śpi, tylko cały czas e, pracuje, czyli Piotr Soba Klaszek well, Welmały. Jakiś czas temu prezentowałem nagrania z płyty Tufles Zombie w formacji Necro, który, którą, właśnie, którą właśnie. To jest taki Spiritus z Piotra. A już, proszę bardzo, jest kolejny nowy. To już jest trzecie tegoroczne wydawnictwo, bo przed Tufles Zombie była epka Demo. Chwalcie potęgę pieniądza. A teraz mamy nową epkę Demo. No Mercy for Motherfuckers i z tego. Z, tego, z tejże epki, z tejże demówki posłuchamy sobie e, kompozycji tytułowej No Mercy oraz utworu Fight Against GMO. Przyrok na świecie. No Mercy, Fight Against GMO z epki Dema. No Mercy for the Motherfuckers. Dziś okaże się pożegnalny materiał formacji Keta. Jest to epka Magna, minus, na której znalazły się cztery instrumentalne kompozycje. Keta kończy działalność jako Keta, natomiast no, muzycy nie wycofują się z grania. Będą dalej robili swoje, ale pod innym szyldem, pod innymi szyldami i w innych konfiguracjach personalnych. Nobody, bez ciała, no heart, bez serca, no mind, bez myśli, no soul, bez duszy. Takie tytuły noszą utwory, które znalazły się na tej płycie. No to dziś jedynka. Nobody. No Body z manga Minus. To jest pożegnanie formacji Keta jako Kety z słuchaczami. No to teraz z wydanej wiosną tego roku płyty Moon Wedding. Formacja Shine oraz utwór, który tę płytę zamyka. Riding on the Snake. Shine z albumu Moon Wedding, który ukazał się wiosną. Natomiast całkiem niedawno formacja Corruption tutaj pochwaliła się nowym wydawnictwem. To jest epka Rain of a Man. Na niej znalazły się trzy utwory. Jeden własny i dwa kawery. No i dzisiaj haha, z repertuaru Super Joint Ritual Fuck You Enemy i Corruption. w repertuarze Supergiant Ritual Fuck You Enemy. A za momencik też właśnie jedna ze świeżynek, która trafiła tutaj do mnie. Cień, którego, którego cień ja wydłużam, przepraszam. Formacja Naren Wind, czyli wiatr głupców, tak się tę nazwę tłumaczy. Albo to jest kawałek, który pochodzi z albumu mojej bolesnej śnie dobrą śmierć, A, <śmiech> w zespole tutaj e, z, mamy e, Kilmora, który jest odpowiedzialny za e, wokale oraz e, teksty i za całą muzykę jest odpowiedzialny Edil z formacji Sauron. No to posłuchajmy, jaki piękny hołd Batoremu panowie składają. siły Saurona i Non Dei, czyli Naren Vint, czyli wiatr głupców, którego cień ja wydłużam. To jest zwiastun niech debiutanckiego albumu. 2 listopada ukaże się debiutancki album formacji Totten Messe, zatytułowany To. Wyda ten krążek wytwórnia Pagan Records. Sam zespół powstał w roku 2016, a w skład jego wchodzą muzycy, którzy związani w przeszłości, bądź obecnie są z takimi formacjami jak Helium, United, Deception, Mass Mord, czy e, Odraza. Siedem kompozycji autorskich plus e, cover e, King Crimson e, na tej płycie się e, znalazło. E, 21st Century Schizoid e, Men, e, taki właśnie, ten właśnie utwór Crimsonów, formacja, formacja e, Mes wzięła na warsztat. Mese To 21st Century Schizoid Men z repertuaru King Crimson, a my pożegnamy się za momencik zapowiedzią przyszłotygodniowego gościa, a wpadnie tutaj do nas formacja e, Hostia Heretics Last Dance. Słyszymy się za tydzień o północy. Cześć!